Program Drugi Polskiego Radia jest 17. Przegląd prasy zagranicznej. Dziś prasa z dalekiej Azji i Tomasz Sajewicz. Muzeum Narodowe w Korei Południowej ponownie na czołówkach mediów, nie tylko tych piszących o kulturze. W 2025 roku odwiedziło je 6,5 miliona zwiedzających. To oznacza, że to trzecie najchętniej odwiedzane muzeum na świecie, które ustępuje miejsca jedynie Luwrowi i Muzeum Watykańskim. Za koreańskim muzeum znalazły się zaś takie sławy jak Muzeum Brytyjskie czy Nowojorskie Metropolitan Museum of Art. Najbardziej spektakularny wzrost nastąpił w Korei Południowej, pisze za The Art Newspaper, południowokoreański dziennik Jungan. Główna siedziba koreańskiego Muzeum Narodowego w Seulu odnotowała wzrost o ponad 70% z 3,8 miliona w 2024 roku do 6,5 miliona w 2025. To jeden z największych wzrostów w liczbach bezwzględnych, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. W artykule zauważono również, że oddział Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Seulu odwiedziło ponad 2 miliony osób, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wraz z Muzeum Narodowym Korei w Seulu i Narodowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej pięć koreańskich instytucji kulturalnych znalazło się w pierwszej setce światowego rankingu. Wymownym przykładem rosnącego zainteresowania koreańskim dziedzictwem kulturowym, pisze dziennik Jungan, jest objazdowa wystawa dzieł podarowanych przez zmarłego prezesa Samsunga Narodowemu Muzeum Korei. Pierwszy przystanek na trasie koreańskie skarby, zebrane, cenione, udostępnione w Narodowym Muzeum Sztuki Azjatyckiej Smithsonian w Waszyngtonie przyciągną prawie 100 tysięcy zwiedzających. Azjatyckie rynki aukcyjne powracają do przedpandemicznej formy, pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Białe rękawiczki są tradycyjnie wręczane licytatorowi, jeśli każda pozycja na aukcji znajdzie nabywcę. Ceremonialny akcent, który dodaje dramatyzmu tym rzadkim wydarzeniom. W marcu podczas Tygodnia Sztuki w Hongkongu w mieście odbyły się dwie aukcje białych rękawiczek, co z pewnością dało nadzieję, że wieloletni kryzys na rynku aukcyjnym wreszcie się skończył. Pierwsze z tych przełomowych wydarzeń miało miejsce 27 marca, kiedy to aukcja Christie's dzieła XX i XXI wieku wyprzedała się w 100%. Aukcję poprowadził Gerard Richter. Wylictowano łącznie prawie 12 milionów dolarów amerykańskich. Dwa dni później białe rękawiczki wręczono na aukcji Sotheby's. Przyniosła na prawie 550 milionów dolarów hongkońskich po tym jak la Ground Val 7 John Mitchell osiągnęło cenę 137 milionów dolarów hongkońskich stając się najcenniejszym dziełem artystki sprzedanym na aukcji w Azji. Wysokie wyniki sprzedaży odnotowano także podczas tegorocznych targów sztuki Art Basel w Hongkongu. David Zwirner sprzedał obraz Louis Ye z 2006 roku za 3 miliony 800 tysięcy dolarów amerykańskich, a także obraz Marlene Ma za 3,5 miliona dolarów. Bastian wystawił obraz Paula Picasso z 1964 roku za 4 miliony dolarów, a House and Wirt sprzedał dzieła Louis Bourgeois w cenach od 2 milionów 200 tysięcy do 3 milionów dolarów. Pod koniec marca Seul ogarnęło szaleństwo, gdy zespół K-popowy BTS, to obecnie najpopularniejszy zespół na świecie pod względem liczby odtworzeń, zagrał swój comebackowy koncert. Jednakże zaledwie kilka ulic dalej, na placu Gwanghwamun miało miejsce mniejsze, choć równie ważne wydarzenie kulturalne i piszą o nim media w Hongkongu. Od 20 marca w Seulu można oglądać wystawę Spectro Synthesis Soul. Pokazano na niej pracę 74 artystów i grup artystycznych. Wystawa poświęcona tematyce LGBTQ i celebrowaniu artystów queer jest pierwszą tego typu ekspozycją na dużą skalę w Korei Południowej. Patrick Sun, urodzony w Hongkongu założyciel Sun Pride Foundation i kolekcjoner, który zainicjował projekt Spectro Synthesis, mówi, że ta edycja wyróżnia się na tle poprzednich pokazów w Taipei, Bangkoku i Hongkongu. Wyjaśnia, że ogromna energia i wsparcie ze strony młodszych artystów queer z Korei Południowej wydają się szczególnie silne, biorąc pod uwagę stosunkowo tradycyjny i sztywny krajobraz społeczny Korei Południowej. O rekordach i przełomach Tomasz Sajewicz. Program Drugi Polskiego Radia jest 5 minut po 17. Vivian Hagner, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej i Łukasz Borowicz, nowe nagranie z tego roku. Słuchaliśmy Tokaty, to pierwszy z pięciu utworów na skrzypce i małą orkiestrę Aleksandra Tansmana. 8 minut po godzinie 17:00 Jeszcze chwilę pozostajemy przy skrzypcach, bo ten instrument będzie można podziwiać w rękach znakomitego, znakomitego artysty już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia. Wystąpi w roli solisty Bartłomiej Nizioł, a będzie mu towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, którą poprowadzi Przemysław Fiugajski. To koncert z cyklu Mistrzowskie Interpretacje w programie Muzyka Karola Lipiń Kurpińskiego, przepraszam, Johannesa Bramsa i Józefa Hajdna. Na ten koncert, przypomnę, niedziela godzina 18, Warszawa. Mamy dla Państwa zaproszenie. 22 645 22 22 Wesson Sztuk 2, Krzysztof Garstka, Aleksander Mocek i muzyka François Kuperena. Jest prawie 12 minut po godzinie 17. To, że zmienia się rynek pracy, to oczywistość. Ale czy w przyszłości będziemy istotnie pracować lżej i krócej? O tej kwestii ze swoim gościem będzie rozmawiała Monika Zając. Gość dwójki. Dzień dobry państwu. Mucka. Reportaże o pracy przyszłości. O tej książce porozmawiam dziś z jej autorem. Dziennikarz i reporter na co dzień związany z magazynem Spidersweb Plus Marek Szymaniak jest już w studiu dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno chyba pisze się o przyszłości. Pan w swojej książce powołuje się na wywiady przeprowadzane na przestrzeni kilku lat, także na badania. Ciekawi mnie, czy nie obawiał się pan, że ten świat technologii zmienia się przecież tak szybko, że za chwilę to, co ukaże się drukiem, będzie już nieaktualne? Tak, zawsze jest taka obawa, jak się publikuje reportaż książkowy. A tutaj myślę, że jeszcze szczególnie mocno było to odczuwalne, ponieważ sam zresztą na tym się łapałem, że jak tylko ukończyłem jakiś rozdział, czy jakiś nawet fragment rozdziału, to tutaj już zaglądam, że tak powiem, do internetu, a to już nowe informacje, które czy wypadałoby uzupełnić, czy śledzić dalej, więc też wielokrotnie musiałem tak, że treści po prostu y, poprawiać, uzupełniać, a w pewnym momencie zdałem sobie też sprawę, że takie śledzenie Każdej nowinki nie jest aż takie istotne, że ważniejsze jest po prostu uchwycenie szerszej perspektywy, w szerszego trendu. No i mam nadzieję, że to się trochę udało. Trudno jest oczywiście pisać, jakby o przyszłości, ale też reportaż wymaga tego, abyśmy osadzili się w faktach, czyli w teraźniejszości. Ja też takich tutaj przykładów starałem się szukać, czyli tego, co już dzisiaj widzimy, ale co może gdzieś jeszcze mocniej zakwitnie w przyszłości. No tak, bo z jednej strony pisze Pan o technologii, która galopuje w tempie trudnym do uchwycenia, ale z drugiej strony i takie zdanie też w tej książce się pojawia, ludzie już od dekad czy wręcz stuleci obawiają mm. się, że roboty zabiorą im pracę, a tymczasem to nie do końca tak wygląda. Ten proces, jeżeli nawet następuje, to, to bardzo powoli tak naprawdę. Szczególnie widzimy to obecnie w kontekście sztucznej inteligencji, że to będzie tak, że w ciągu roku, dwóch przyjdzie słynny AI nasz ZIE, ale de facto tak nie będzie. Raczej będzie tak, że jeżeli ta zmiana będzie postępowała, to będzie rozsmarowana raczej na dekady. I podobnie było w przypadku poprzednich technologii, jak w przypadku rewolucji przemysłowej. Ta zmiana była ogromna, jak na tamte czasy nagła, ale de facto trwała dekady. Również w przypadku internetu który też był pewną rewolucją tak naprawdę w, w gospodarce. Też nie było tak, że z dnia na dzień wszyscy tracili pracę. Raczej te zmiany właśnie są dość... Um powolne tak naprawdę, ale tym bardziej jakby no należy im się przyglądać i z jakąś taką troską i uwagą sprawdzać, co nam robią z pracą, co nam ludziom robią, żebyśmy też byli na nie gotowi, bo ja się tego trochę obawiam i o tym jest też ta książka, że oprócz tego dobrego, co nam mogą przynieść technologie w kontekście pracy, to też jest sporo różnych tych ciemniejszych stron, Osobienie poczucia bezpieczeństwa, jakieś takie wzmożenie niepewności, osłabienie też praw pracowniczych, więc wiele z tych kwestii myślę, że należy się im przyglądać, czuję, że już widzimy w pewnych aspektach, że to się właśnie już teraz dzieje. No tak, bo skoro już pan wywołał sztuczną inteligencję, to z jednej strony opisuje pan takie zawody czy środowiska pracy w których rzeczywiście sztuczna inteligencja już zdołała zastąpić jakąś część pracowników. Ale z drugiej strony przytacza pan też takie przykłady, gdzie te narzędzia odpowiednio wykorzystane wręcz te prace wzbogacają i ułatwiają, uprzyjemniają pracę. To nic nie jest czarno-białe, prawda? Tak, tak. No też dlatego staram się tak wielowymiarowo patrzeć na, na każdą z tych opisywanych technologii, no bo no chociażby w przypadku sztucznej inteligencji, no to faktycznie może być tak, że w wielu aspektach ona nam tą pracę gdzieś przyspieszy, może ułatwi i są takie przykłady. Sam jako dziennikarz, piszący głównie, tego doświadczam, kiedy dawniej z kimś rozmawiałem, musiałem jakby samemu spisywać to nagranie. Dziś mogę to wrzucić do jakiegoś programu, który zrobi za mnie transkrypcję i oszczędza mnóstwo czasu, więc to jest jakby pewna pozytywna zmiana, ale z drugiej strony są rzeczy, które tą pracę wydłużają, jak chociażby znowu w moim przypadku, gdybym robił research z pomocą Chata GPT, czy, czy Gemini, chodzi o modele językowe, to one mają niestety skłonność do halucynowania, czyli po prostu kłamania, można by powiedzieć. No i potrzeba eksperckiej wiedzy i czasu, żeby sprawdzić czy to, co od nich otrzymaliśmy, jest zwyczajnie prawdą. I tak jest w wielu przypadkach. Już teraz widzimy, że część zadań jest automatyzowanych, ale potrzeba tej wiedzy, żeby też sprawdzić wyniki tego, co nam maszyna oferuje. Widzą to programiści, widzą to księgowi, a ja, opisujący rynek pracy na co dzień tych przykładów jest bardzo dużo. Zresztą są nawet badania pokazujące, że ten wpływ sztucznej inteligencji jest może inny niż sobie wyobrażaliśmy, że już Teraz widzimy, że tej pracy wykonujemy po prostu więcej. Sporo pisze Pan o efektywności, mhm. której z jednej strony podporządkowanych jest wiele środowisk pracy. Trudno się dziwić, czas to pieniądz, mhm. ale z drugiej strony, która potrafi być źródłem problemów niczym z filmów science fiction, ta korporacja, którą opisuje Pan słowami jednej ze swoich rozmówczeń, no to rzeczywiście sprawia, że czytelnikowi przechodzi dreszcz po plecach. Mhm. Doprawda, wiele jest takich też myślę w tej książce opowieści, które są pewnego rodzaju takim ostrzeżeniem i owszem ta optymalizacja jest tak naprawdę no celem biznesu tym, żeby one właściwie zarabiały jak najwięcej. I technologie oczywiście w tym sprzyjają, więc kiedy mówimy czy o nadzorze, czy o pracy platformowej, czy innych automatyzacji, no to też trzeba mieć pewną świadomość tego, że to nie służy w pierwszym celu ludziom i pracownikom, a szkoda. A przede wszystkim służy temu, żeby firma zarobiła jak najwięcej. Gorzej, kiedy, kiedy ten cel optymalizacji staje się już właściwie jedynym celem i to jest opowieść chociażby o pracy platformowej. Kiedy widzimy, że ta wygoda usługi, którą, którą świadczy się dla klienta, zysk z jednej strony dla firmy, to są te korzyści, ale nie widzi się tych kosztów całkowicie ponoszonych przez, przez pracowników. No, my ich widzimy na co dzień, kiedy mijają nas na rowerach, na skuterach te osoby z kolorowymi plecakami na przykład, dostarczając tam jakieś dania z restauracji czy, czy zakupy do domu, to jest wygodne, ale, ale to, że one tracą podstawowy wymiar bezpieczeństwa w postaci jakiejś umowy, w postaci wiedzy ile zarobią, w postaci wiedzy kiedy mogą pracować tak naprawdę jakimś żeby im się to opłacało w postaci odpoczynku, możliwości pójścia na L4. To są takie dość, dla ludzi pracujących na etacie, na umowie o pracę, w tradycyjny sposób to są oczywistości, a tutaj ta nowa forma zatrudnienia, właśnie dzięki technologii, no bo pojawi się aplikacja, która pośredniczy, a jednocześnie sprawia, że nie ma od tego, który jest odpowiedzialny za, za tych pracowników, który by otoczył ich opieką w takim sensie, że jeżeli zarabiam na ich pracy, to również im coś oferuję, no właśnie, to Oferuje już jakby się kończy, więc nie widzimy tego kosztu bardzo często, a konsument, firmy widzą tylko ten zysk. I tutaj też jest jakby na no, przypadku pracy platformowej jest to akurat pewne ostrzeżenie, no bo to jest już y, zjawisko, trend, który obserwujemy, no nie od wczoraj, tylko już pewnie z dekadę. I też celowo go zawarłem w pierwszym rozdziale, no bo on jest też takim ostrzeżeniem na przyszłość, co będzie się działo z być może innymi technologiami, z którymi też nic nie zrobimy, albo zrobimy bardzo niewiele, no bo problem pracy platformowej jest już zbadany, opisany, już nawet regulacje z Unii Europejskiej niedługo do nas dotrą, no a jednocześnie jeszcze pewnie miną lata, zanim sytuacja w jakiś sposób zostanie, być może, bo nie ma też takiej pewności, zaopiekowana prawnie. To prawda, chyba możemy się powszechnie zgodzić co do tego, że prawa pracowników to jest jedno z osiągnięć cywilizacji, z tym chyba nikt się nie kłóci, ale z drugiej strony po cichu wprowadzane są takie obejścia tych różnych istniejących mhm. regulacji, że ten system jest powoli demontowany, nie wiem czy to jest nadużycie, żeby użyć takiego określenia. Nie, ja nawet mówię, ja mówię nawet dużo mocniej, że to bardzo często pod przykrywką technologii, jakieś innowacji, po prostu mija się prawo pracy, bo jakoś innowacją jest to, że pojawia się aplikacja, która łączy klienta, który zamawia obiad z restauracją. No jest to jakaś innowacja, bo kiedyś tego nie było, trzeba wykonać telefon, albo pójść do tej knajpy i zamówić po prostu jedzenie. Ale z drugiej strony nie jest to aż taka rewolucja, żebyśmy no, pozbawiali jakby rzesze ludzi właśnie podstawowych praw. A, a widzimy, że to nie jest przykład tylko kurierów. Ten model pracy Platforma Wielozdrowa na kolejne zawody. Ja w książce piszę zarówno o pani, która pracuje w, poprzez aplikacje, gdzie się pracuje fizycznie. Codziennie się właściwie można chwycić takie zadanie. Nie można dostać stałej pracy, tylko jakby zmiany w sklepie, w fabryce, w magazynie. Codziennie się pracuje w innym miejscu, ale są też aplikacje już nie tylko dla pracy fizycznej, nie tylko dla kurierów, taksówkarzy, ale dla, dla grafików, dla copywriterów. Więc widzimy, że ten model pracy w który wydaje się no, ma swoje zalety, elastyczność, niby no od nas wiele zależy, a ostatecznie to jest ta pozytywna narracja często sprzedawana też przez te firmy, a z drugiej strony jest opowieść może, w której nie tak często właśnie słyszymy pracowników, którzy wiele na tym e, tak naprawdę tracą. No tak, a z jeszcze jednej strony, patrząc na ten problem, to nie tylko ci brzuchaci, bogacze z cygarami w ustach korzystają z takiego systemu, ale to właściwie my wszyscy z dużą chęcią godzimy się na to, żeby bardzo niewielkim kosztem przemieszczać się z miejsca na miejsce lub wykorzystywać czyjąś pracę do tego, żeby dostarczano nam jedzenie pod drzwi. I to chyba też jest jeden z problemów, który w Pana książce się pojawia. Tak, no myślę, że ten problem świadomości, no temu też służy może ta książka, myślę, że z jednym z powodów, dla których warto po nią sięgnąć, żeby sobie uświadomić, jaka jest sytuacja tych osób, które tam pracują, bo tego na co dzień nie widzimy. Te, tej pracy wykonywanej przez te osoby pracujące dla aplikacji, no ta praca jest bardzo często niewidzialna, no bo ktoś tam przynosi pod drzwi jedzenie, najczęściej już jest opłacone, więc nawet nie trzeba z tą osobą ani rozmawiać, ani nawet kurtuazyjnie nie trzeba nic właściwie wykonać, więc warto to jakby uświadamiać, żeby my też mieli jako konsumenci pewien wybór, bo zawsze ten wybór jakiś jest i także do naszego dobra, bo wsiadając dziś to, do taksówki, czy do przewozu osób, jak się mówi według prawa, do taksówki takiej zamówionej przez aplikację, no nierzadko już widzimy, że e, owszem, może ten kurs jest kilka złotych tańszy, ale jest to zwyczajnie dla pasażera niebezpieczne. E, z jednej strony liczba wypadków e, z ty udziałem tych taksówek jest, e, myślę, że całkiem spora. Głośno było też przed laty e, i myślę, że ten problem ciągle jest nierozwiązany, jeżeli chodzi o napaści seksualne na pasażerki, na kobiety. Każda kontrola policji pokazuje, e, to, to, te kontrole są niestety te wyrówkowe, ale jakby już skala tego, że za każdym razem łapane są na kilkanaście czy kilkadziesiąt samochodów łapane są osoby, które nie mają prawa jazdy, które w ogóle w Polsce są nielegalnie albo pod wpływem jakichś substancji niedozwolonych, więc czy byśmy chcieli ryzykować swoje bezpieczeństwo, życie, zdrowie dla tych kilku złotych, nie sądzę. Więc jakby ta świadomość tego, jak też wypaczona, jest ostatecznie ta idea, tej pracy platformowej, no może nam uświadomić, że jako konsumenci tak naprawdę być może nie powinniśmy po sięgać, Już nie tylko dla dobra tych pracowników, żeby może oni znaleźli lepszą pracę, ale też przede wszystkim dla siebie. I to też jest jakby kwestia która z nadzieją pewną na zmianę, bo jeżeli my, konsumenci, będziemy odmawiać korzystania z tego rodzaju aplikacji, to będzie też łatwiej wymusić zmianę na tych firmach. Widzieliśmy to właśnie w kontekście wspomnianych już napadów na kobiety w, w taksówkach, gdzie te firmy, widząc, że klientki i klienci czują się zagrożeni, podjęły jakieś kroki. Oczywiście nie były to aż tak jakieś radykalne działania, ale jednak, kiedy oburzenie pochodzi ze strony konsumentów, no to te firmy są gotowe do reakcji, kiedy natomiast mogą się buntować kurierzy, mogą się buntować kierowcy i tak naprawdę niewiele z tego wynika. Problem pojawia się wtedy, gdy państwo lub odpowiednie instytucje abdykują z odpowiedzialności za z jednej strony pracowników, a z drugiej strony za konsumentów. No tak, tutaj akurat też państwo no, pokazuje swoją słabość e, i istniejący przepisy tak naprawdę na wiele tutaj pozwalają, więc ja sam, jako człowiek, który obserwuje od lat problem pracy platformowej, no z utęsknieniem pewnym czekam na to, aż dyrektywa o pracy platformowej zostanie zimplementowana do polskiego porządku prawnego, a jednocześnie z pewną obawą, czy ona będzie skuteczna, bo eksperci wskazują na to od prawa pracy, że przez to, że my mamy wiele już teraz jakby luk w prawie, że mamy wiele, wielość umów, umowy tak zwane śmieciowe o dzieło, zlecenia, wypychanie bardzo często na B2B. Ten grząski grunt stwarza jakby furtki do tego, żebyśmy nie rozwiązali tego problemu, który jest dzisiaj, ale mam nadzieję, że uda się rozwiązać choćby to, że dziś rzesza tych kurierów jest zaturiona poprzez partnerów flotowych i u nich często jest tak, że jest umowa na jakąś część, wynagrodzenia, na umowę zlecenia dajmy na to, a pozostała część, na przykład na najem czy wynajem e, roweru, co jest w ogóle jakoś całkowicie. Aberracją, gdzie, gdzie nie mamy tak naprawdę świadczonej usługi, pracy, tylko mamy wypożyczenie roweru, które jest, tak naprawdę oszukuje system, no bo to jest zupełnie inny rodzaj umowy. No zarówno pracodawcy, jak i pracownicy bywają bardzo pomysłowi w tym, jak obchodzić pewne regulacje, ale na postęp technologiczny, na pojawianie się nowych rozwiązań i technologii nie można się obrażać. To jest naturalna sprawa i tak, jeżeli mogę przerwać, ja się nie obrażę. Ja widzę wiele miejsc, gdzie ta technologia sprzyja i również sprzyja pracownikom. Przecież już dzisiaj widzimy, jak chociażby, opisuję w książce, rozwiązania VR-owe, które pozwalają lepiej, skuteczniej się szkolić. Widzimy, jak, nie wiem, chirurdzy kiedyś przeprowadzali sami operacje. Dziś mają do tego roboty, które wykorzystują ich wiedzę i pozwalają im tę operację zrobić szybciej, lepiej, mniej inwazyjnie, więc jakby pacjent jest w lepszym stanie, krócej jest chory, krócej jest w szpitalu, szybciej wraca do zdrowia i do pracy, same korzyści. Więc jakbyśmy w taki sposób wykorzystywali technologię, to ja nie mam oczywiście nic przeciwko. No właśnie dlatego chciałabym, żebyśmy też, też chwilę poświęcili tym szansom, które jednak mhm. daje rozwój technologiczny. W jakich obszarach pan je jeszcze dostrzega? I czy takie rozwiązania, jak właśnie testowane chociażby w urzędach, skrócenie dnia lub tygodnia pracy. To jest coś, co sądzi pan, mogłoby się sprawdzić w, w wielu miejscach. Myślę, że tak. Już teraz widzimy, jakby, trzymając się tych urzędów chociażby, jak wiele osób brakuje do pracy w tych miejscach, ponieważ stawki i wynagrodzenia nie są, nie są najlepsze. Więc te najprostsze zadania, myślę, że już teraz i wykonuje i mógłby wykonywać. No, chociażby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych część pracy administracyjnej wykonują automaty, tylko pod kontrolą człowieka i to też mogłoby sprawić, że część tych urzędników no, zyskałoby nie tyle czas wolny może, ale ich zasoby czasowe można by przenieść do bardziej wymagających zadań, tam gdzie ta obsługa klienta, czyli obywatela jest jakby no, ważniejsza jakby tak twarzą w twarz, kiedy mamy człowieka, który przychodzi z problemem, który chatbot czy jakiś system no, po prostu nie zrozumie, no bo musi to opowiedzieć człowiek i tutaj jakby widzę dużą szansę także na usprawnienia administracji. Zresztą no, widzimy to. Już nie, nie trzeba wielu rzeczy osobiście załatwiać w urzędzie. Mamy aplikację, mamy obywatel, logujemy się i wiele spraw załatwiamy bez wychodzenia z domu. I bardzo dobrze. To jest jakby szybsze i wygodniejsze dla obywatela, z drugiej strony tańsze dla państwa, a z trzeciej ten pracownik w urzędzie, który kiedyś wydałby mi zaświadczenie, że mi się dziecko urodziło, może zająć się czymś jakby trudniejszym, co wymaga właśnie uwagi człowieka. Więc te technologie są i trzeba z korzystać i mając też oczywiście nadzieję, że kiedyś dojdziemy do momentu i też to książka opisuje, że już może wychodzimy do momentu, żeby wygospodarować tą godzinę czy dwie dziennie na to, żeby pracować mniej, bo też widzimy i są na to badania i to liczne i liczne eksperymenty, gdzie ten czas krótszy pracy jest korzyścią i dla firm i dla pracowników, bo jakby pracownik wypoczęty jest bardziej kreatywny, bardziej empatyczny, bardziej lojalny również. Lepiej mu się pracuje, więc zyskuje firma. Jest zdrowszy, więc dla opieki zdrowotnej w całego systemu jest też lepsze, więc warto by te jakby rozwiązania były, byśmy widzieli te dobre rzeczy i je wdrażali. Bo no, oczywiście ja tu jako również człowiek nie, nie zawsze optymistyczny <śmiech> widzę pewne zagrożenia, że oczywiście może będziemy pracować wkrótce, ale nie, właśnie nie wszyscy, tylko jakaś pewna część pracowników, Chciałoby się, żeby obywatele no, mieli dostęp równy do tych korzyści, które może nam przynieść technologia. Technologia to jedno, ale spory wpływ na to, jak rynek pracy będzie wyglądał za 5, 10, 20 lat ma także nisz demograficzne i to, że pracowników będzie po prostu mniej i to w każdej przestrzeni. Pan to również identyfikuje jako jedno z głównych zagrożeń? Wyzwań bym powiedział, ponieważ no to jest zjawisko, które jest trudne już do zmiany dzisiaj, więc trzeba się z nim zmierzyć. jeżeli pozostawimy je same sobie, to spotkamy się za 5-10 lat z problemem tego, że ludzi, pracowników będzie bardzo mocno brakowało, więc ta Dzisiejsza produktywność, dzisiejszy wzrost gospodarczy trudny będzie do utrzymania, więc konieczne są po prostu inwestycje w technologie, które mogą nam tą pracę wykonać szybciej, lepiej albo chociaż mniejszym zasobem ludzkim, więc czy automatyzacja, czy robotyzacja, czy w przypadku pracy jakieś taki biurowej właśnie, no sztuczna inteligencja, czy narzędzia wspomagane, są tutaj właściwie koniecznością do tego, żebyśmy utrzymali tempo rozwoju gospodarczego, które w ostatnich przecież na dekadach w naszym kraju bardzo mocno się poprawiło. Więc to, żebyśmy dalej byli, jak to mówi profesor Piątkowski, żebyśmy dalej przeżywali ten złoty wiek, no konieczne są inwestycje. Niestety trzeba też spojrzeć na to szeroko. Polskie firmy w obecnym momencie raczej rzadko w takie technologie, jak automatyzacja, inwestują. Raczej tu jesteśmy, no może nie na szarym końcu, ale w odleglejszej miejsce w stawce w, w Europie. Więc warto tutaj jakby się i dopingować i wspierać, może to też jest rola państwa, te firmy, żeby w tego rodzaju rozwiązania inwestowały. Bo lada moment właśnie przez demografię, przez może niewystarczającą migrację, biznesy, które opierają się wyłącznie na taniej pracy, staną po prostu pod ścianą. Za każdą technologią, za każdym procesem stoją ludzie i konkretne historie i takie też w książce Mócka reportaże o pracy przyszłości można znaleźć. Polecam Państwu tę książkę, a jej autor, dziennikarz, reporter Marek Szymaniak był dziś gościem dwójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Monika Zając, do usłyszenia. Zurek Azdur, op. 17 Fryderyka Chopina w interpretacji Piotra Pawlaka. To nagranie z trzeciego etapu konkursu szopenowskiego z roku 2025. 17.37 słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Piotr Pawlak zainauguruje festiwal, o którym opowie Państwu Róża Światczyńska. Dzień dobry. Witaj Kubo, dzień dobry Państwu. Ten festiwal to Chopin w Antoninie. Za chwilę porozmawiamy o artystach, o muzyce, ale skupmy się na początek na miejscu. Antonin, czyli... Pięknie, pięknie, pięknie. Antonin, czyli miejsce magiczne. No, najczęściej w kontekście tych miejsc kultu Chopinowskiego wymieniamy duszniki i żelazową wolę. Tam też najczęściej stają mikrofony Polskiego Radia. Natomiast taką mam głęboką nadzieję i wierzę w to także, że takim kolejnym trzecim miejscem na mapie, które połączy pięknie nam ten, ten szlak szopenowski będzie Antonin, na którym zresztą Polskie Radio jest obecne od siedmiu lat. Po raz siódmy odbywa się festiwal organizowany przez Polskie Radio Chopin od samego początku, powołany do życia przez pierwszego dyrektora tej anteny, profesora Marcina Gmysa, kontynuowany w ubiegłym roku przez naszą koleżę bankę redakcyjną Magdalenę Sawicką. Teraz mnie przypada w udziale zaszczyt i przywilej programowania tej odsłony tegorocznej festiwalu. No, jestem ogromnie szczęśliwa, mogąc państwo zaprosić do Antonina, bo jest to miejsce, które absolutnie trzeba odwiedzić. Miejsce przepięknie położone, wyjątkowy zupełnie, drewniany, modrzewiowy, Pałac Myśliwski. Taka architektura typowo-myśliwska powstała 200 lat temu na zamówienie księcia Antonia, Antoniego Radziwiła. No i przede wszystkim miejsce, które dwukrotnie odwiedził Fryderyk Chopin za młodu. Ten pierwszy raz miał miejsce dokładnie 200 lat temu, mija 200 lat w tym roku, od pierwszej krótkiej wizyty Chopina w drodze powrotnej z kuracji w Bad Reinerz Dusznikach. Za drugim razem był już dłużej i jak pamiętamy z listów było mu tam jak w raju. Spotkał dwie czyli księżniczki, córki księcia Radziwiła, tej te jednej pozował do portretu, Elizie tej drugiej Wandzi ustawiał paluszki na fortepianie, tak przynajmniej to nazywał, na wyjeżdżał ze wspaniałymi wspomnieniami i ze skomponowanym polonezem cedur na i fortepian, bo na fortepian i wiolonczele, tak by należało powiedzieć, tym bardziej, że komponował go bardziej dla Wandy niż dla muzykalnego wiolonczelisty księcia Antoniego. No i tam właśnie przez sześć dni odbywać się będzie w przyszłym tygodniu na festiwal, któremu w tym roku przyświeca hasło Chopin i jego przestrzenie wyobraźni. Ho szeroki temat. Tak, szeroki, ale jednocześnie nakierowujący nas już troszkę na, na charakter tego festiwalu. Dużo miejsca poświęcimy improwizacji. To, czym wypełniał sobie Chopin czas muzykując samotnie albo czasem właśnie dla przyjaciół w Noą, bo to tam te, te słowa zostały zawarte w liście do rodziny. Improwizacja, która pojawiła się także jako nowa kategoria na naszym konkursie wirtualnym Polskiego Radia Chopin, alternatywie konkursu i która, jak się okazuje, jest takim powiedziałbym elementem spajającym prawie wszystkie nasze koncerty. Powiedziałeś o Piotrze Pawlaku, który zainauguruje całość. No wiadomo, Piotr Pawlak słynie z tych umiejętności improwizacyjnych i rzeczywiście da nam pewną próbkę tych improwizacji. Być może jeszcze nie jak Gabriela Montero, ale już właściwie powiedział, że gdyby ktoś zechciał mu zadać jakiś temat, to on bardzo chętnie zaimprowizuje na koniec. Przygotował bardzo ciekawy program złożony z utworów Bacha, Chopina i Lista. Nauczył się nawet specjalnie dla nas Ronda Ala Mazur, które powstało także dokładnie 200 lat temu. Sporo będzie w ogóle w programie tych wczesnych utworów w stylu Brienne, właśnie z czasów, kiedy Chopin odwiedzał Antonin. Drugi koncert, na który zwłaszcza państwa zapraszam na każdy właściwie z nich, ale, ale ten to jest taki powiedziałabym koncert, na który bardzo czekam. Przyniesie myślę wiele niespodzianek, bo oto pojawią się w Antoninie po raz pierwszy chyba, przynajmniej w ramach tego festiwalu. Atom String Quartet, kwartet, którego nie trzeba w dwójce przedstawiać. Chociaż z Chopinem U... się nie kojarzy. To nie jest podstawowe skojarzenie. I nie będą wykonywali Chopina, chociaż być może pokuszą się na jakieś improwizacje. Wraz z kwartetem instrumentów drewnianych filharmonii szczecińskiej, z którym kilka lat temu nagrali wspólny album zatytułowany Karłowicz Recomposed, Przedstawią nam swoje własne jazzowe improwizacje, pieśni Mieczysława Karłowicza, a że mamy rok karłowiczowski, bo to przecież 150 rocznicę urodzin kompozytora, więc myślę, że ten program będzie miał szczególną oprawę właśnie w tym roku w Antoninie i ta fuzja y, improwizującego kwartetu smyczkowego, kwartetu jazzowego z muzykami filharmonicznymi, muzykami filharmonii szczecińskiej może przynieść tutaj fantastyczne rezultaty. Imienia Karłowicza zresztą, filharmonii szczecińskiej. Imienia Karłowicza i tam właśnie y, Atom String Quartet był swego czasu rezydentem, tak zrodził się ten, ten specyficzny, bardzo wyjątkowy projekt. Następnego dnia nasi młodzi laureaci konkursowej alternatywy, Zuzanna Sejbuk, zdobywczyni Grand Prix Roku 2023 i Mikołaj Brzęstowicz to absolutnie najmłodszy artysta, który pojawi się w historii Festiwalu Antonińskiego. On jeszcze nie ma 12 lat. Myślę, że wielu słuchaczy być może pamięta Mikołaja z naszej anteny, był gościem w Cafe Muza w ubiegłym roku. No to jest nadzwyczajnie utalentowany pianista i wraz z kwartetem primawista, który świętuje w tym roku swoje 30 -lecie, aczkolwiek w nowym zupełnie składzie przedstawią nam kameralną wersję koncertu F. Moll Chopina. Mikołaj nauczył się specjalnie na nasz festiwal całego koncertu. Słyszałam próbkę. Naprawdę myślę, że bardzo y, zapowiada się to ciekawie. Warto nastawić Polskie Radio Chopin, znaleźć nasze transmisje. O 19 zaczynamy codziennie od wtorku, także gorąco Państwa zapraszamy i polecamy. Kolejny dzień, piątek, będzie należeć do młodych improwizatorów. Tutaj już jazz zapanuje na dobre y, Antoninie. Młodzi, bo to także laureaci naszej Alternatywy Konkursowej, Maciej Bieńkowski i Jakub Derej, dwaj fantastyczni młodzi pianiści, obaj jeszcze przed studiami, obaj świetnie improwizujący. Maciej wszechstronnie utalentowany, znakomicie się czujący w różnych stylistykach. Przedstawi swoje improwizacje na temat Chopina. Kuba przedstawi swoje wykonania utworów naszego kompozytora i także improwizacje. Być może spotkają się także przy jednym fortepianie improwizując na cztery ręce, no a potem gwiazda wieczoru Hania Dery. Starsza o kilka lat siostra Jakuba, znana już słuchaczom Polskiego Radia Chopin, gdzie ma stały cykl swoich autorskich audycji Strefa Improwizowana, nazwana kiedyś Nową Nadzieją polskiej Sceny Improwizowanej no i rzeczywiście zdobywa wszystkie możliwe nagrody, do tego wszechstronnie utalentowana studiuje dyrygenturę symfoniczną, kompozycję, no i rzeczywiście wszędzie jej pełno i na festiwalach jazzowych i y, muzyki improwizowanej. W sobotę Mateusz Dubiel, a więc kolejny ulubieniec publiczności konkursu szopenowskiego, Podwójny zwycięzca ogólnopolskiego konkursu pianistycznego. Także artysta, które, na którego w dwójce bardzo zwracamy uwagę i śledzimy jego karierę. Przedstawił utwory Bacha, Debussy'ego i Schuberta. Być może także na koniec no. będzie improwizować. I na wielki finał trio Boarte, y, tworzyst, które tworzą trzej wirtuozi. Konrad Skolarski, fortepiania Sław Nadrzycki skrzypce i Karol Marianowski wiolonczela w programie Haydn, Panównik i Mendelssohn. A jako taki dodatkowy bonus. Antonin Plus, Festival Plus, czyli warsztaty. To jest nowość. W ubiegłym roku odbyły się już warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W tym proponujemy warsztaty improwizacji fortepianowej z Hanią Derej. To w piątek od 12.00. Natomiast w sobotę coś zupełnie specjalnego. Warsztat jogi dla pianistów. Trema pod kontrolą, ponieważ zadbamy troszkę o taki dobrostan psychofizyczny naszych młodych adeptów fortepianu, szykujących się do różnych konkursów i do prowadzenia kariery, a jak wiadomo, ćwiczenia fizyczne przydają się wszystkim muzykom. To prawda i chciałem jeszcze dodać, że taka, takie zajęcia, taki kurs przydałby się nie tylko muzykom, nie tylko pianistom. Zapewne. Trema dopada różnych ludzi w różnych sytuacjach. Zapraszamy wszystkich i polecamy to zajęcia z pianistką polsko-łotewską, Jekateriną Drzewiecką, która także zagra recital o 14 w niedzielę, a jest autorką własnego programu, jest także studentką Akademii Wychowania Fizycznego, właśnie Rehabilitacji w kierunku ukierunko, ukierunkowanym, specjalizacja ukierunkowana na jogę i prowadzi zajęcia zwłaszcza dla pianistów. A wspomniany już Konrad Skolarski, zanim pojedzie do Antonina, przyjedzie do programu drugiego. Będzie, tak, w Musa. będzie już 12 kwietnia, w najbliższą niedzielę, będzie gwiazdą Café Muza. Tego dnia także Atom String Quartet wystąpi w Filharmonii w Krakowie, w Krakowski Krakowskiej z bardzo ciekawym programem z kolei z Orkiestrą Sinfonietta Krakowia. To też taka ciekawostka. Zapraszamy Państwa z ekipą Polskiego Radia Chopin. Zapraszamy z Marcinem Mechrowskim. Będziemy te koncerty na zmianę prowadzić. Transmisję codziennie od 19 w Polskim Radiu Chopin, także w naszych mediach społecznościowych. No i muszę jeszcze powiedzieć, że współorganizuje ten festiwal Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, za co ogromnie dziękujemy. Partnerami są firma Kawaii Polska, która nam daje wspaniały fortepian na cały tydzień i Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, które wspiera nasze warsztaty. Chopin w Antoninie od 14 do 19 kwietnia. Na ten festiwal zapraszała Państwa Róża Świadczyńska. Teraz jeszcze prezent muzyczny. Posłuchamy Atom String Quartet. Pamiętam ciche, jasne, złote dnie. Muzyka Mieczysława Karłowicza. Pieśń, pamiętam, ciche, jasne, złote dnie, opus pierwsze w opracowaniu na kwartet smyczkowy i kwartet dęty. 17.50 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Halo, halo! Uwaga, uwaga! Mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Opowiadamy ostatnio, jak w 1950 roku Krystyna i Czesław Bednarczykowie założyli w Londynie wydawnictwo połączone ze skromnie wyposażoną drukarnią które nazwali Oficyną Poetów i Malarzy. Siedzibą była wnęka jednej z arkad mostu Waterloo w sąsiedztwie pracowni Feliksa Topolskiego, malarza. Zamysłem twórców Oficyny było publikowanie druków artystycznych. Autorzy ściśle współpracujący z typografami. Wspominał założyciel wydawnictwa Czesław Bednarczyk. Rok 92 Chcieliśmy być artystami książki, to jest główne. Chcieliśmy się nauczyć artystycznego drukarstwa, chcieliśmy nauczyć się składać i tłoczyć na małej maszynce, która do dziś jest i żeby książeczka była dwutorowa, żeby w jednej książce niezależnie od ciebie występował poeta albo prozaik i artysta-malarz. I to nam się w pierwszych tomikach udało. Ale chcieliśmy żyć. Trzeba się było utrzymać. Tak książeczki wszystkie wywieszczone były robione w niedzielę, w soboty, wieczorami po ciężkiej pracy mojej i żony. Później postanowiliśmy przejść na samo drukarstwo, a więc wtedy trzeba było zarabiać. I dlatego przyszedł drugi etap, że obok tych książeczek wypieszczonych od czasu do czasu zaczęliśmy produkować ładnie, starannie technicznie, ale już masówka trochę była. 500 tysięcy egzemplarzy. I tu wchodzi już tak. Niektóre książki wydajemy własnym nakładem, a niektóre książki przy pomocy autora. No i tak się rozszerzało. Po jakimś czasie przyszedł Anglik klient. I ci już płacili nam za i zaczęliśmy zarabiać. Przyszli obcy, na przykład przyszli Węgrzy po, po rewolucji wę, na Węgrzech, przyszli do nas z gazetą, postawili nasz wartat bardzo wysoko. Zlikwidowaliśmy maszyny o ręcznym nakładaniu, wprowadziliśmy automaty, wprowadziliśmy linotypy. Żona moja opanowała rzemiosło linotypowe bardzo dobrze. Antologię złożyła, pękatą antologię poezji węgierskiej, proszę pana. To jest straszna rzecz, ta składnia ich okropna. No to długo robiła, ale zrobiła. Zrobiła ile tam, Z 300 stron było tej, tej antologii. No, dla mnie największą radością to było złożenie Eliota Zabójstwo w katedrze, ręcznie. I to ósemką Pułtawskiego. Ach! On, on napisał do nas list piękny i podziękował i prosił tylko o autorskie trzy egzemplarze. W oficynie ukazało się blisko tysiąc pozycji, a od maja 66 do maja 81 roku ukazywał się wspaniale ilustrowany kwartalnik literacki Oficyna Poetów. Łącznie 57 numerów. Polskie środowisko artystyczne miało swoje, jak to określił Stanisław Frenkiel, okno wystawowe na świat. I w zasadzie w dzisiejszej audycji popołudniowej to już wszystko. Chociaż mamy jeszcze jedną kwestię do rozstrzygnięcia. Do kogo powędruje książka doktorka od familoków Magdaleny Meicher. To jest opowieść, o której głośno w ostatnich tygodniach, miesiącach za sprawą serialu, serialu owiane Dzieci, który wywołał niemało kontrowersji. Przede wszystkim na Śląsku, choć nie tylko. Serial bardzo popularny w Polsce i poza granicami kraju, także mocno dyskutowany. Gdyby chcieli Państwo tę historię uzupełnić, albo jeśli Państwo tej historii jeszcze nie znają i chcieliby ją poznać, to polecamy Państwa uwadze. Między innymi tę książkę. Dziś egzemplarze doktorki od Familoków Magdaleny Meicher wysyłamy do Pana Bartosza z Wieliszewa, gratuluję serdecznie i do Pani Ewy z Wrocławia, która interesuje się historią medycyny. Mam nadzieję, że ta książka będzie jakimś cennym Uzupełnieniem pani pasji i pani dotychczasowej wiedzy. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone dwie piątkowe godziny. Życzymy cudnego piątkowego wieczoru i wspaniałego weekendu. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kopcik, Elżbieta Szymkowska, Jakub Kukla. Do usłyszenia. We'll be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 w sobotę o 23 zapraszają Łukasz Modelski i Andrzej Kozicki. Autopromocja.